Cześć, stary! Co masz na uszach? Daj posłuchać. Ło, stary, ale kawałek. Nagraj swój własny kawałek. Co to za muza, bracie? Pierwszy raz coś takiego słyszę. Zrób to w oryginalny sposób. Zaraz, zaraz. To gdzieś słyszałem. A, w radiostacji. Niedziela, 14.30. Pepsi Faza w radiostacji. Pamięta się. Pepsi Faza. Nawet zrobiłem swój kawałek. Już miałem wysłać i mm, zapomniałem adresu. Pepsi Faza, ulica Maliko Notnickiej 6 00491 Warszawa. Sponsorem programu jest Pepsi. Zrób więcej muzyki!